Witam wszystkich, mam na imię Dawid, jestem alkoholikiem. Dziękuję na początku za zaproszenie. No cóż, postaram się w miarę krótko, ale też treściwie odnieść do drugiego kroku, który jest jakimś takim bardzo mocnym fundamentem dla mnie. Przypomnę go jeszcze raz. Mam, nie Dawid, mam na imię Dawid, jestem alkoholikiem. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Eee, zaczynając krótkie rozważanie tego kroku, który do, dotyczy bezpośrednio mojej osoby, nie sposób mi tutaj wspomnieć eee, krótko, co robiłem wcześniej, kiedy byłem wcześniej, zanim uwierzyłem, że jest siła większa, potężniejsza ode mnie, która może mi pomóc. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że ktoś wylądował już na dnie. Ja uważam, że ja nie byłem tylko na dnie, ale byłem pod dnem i od spodu w to dno pukałem, a to dno było dosyć, dosyć grube. Zacząłem bardzo wcześnie pić. Yy nie będę się nad tym rozwijał, ale w swoim życiu, po około 20 roku życia, poszedłem do wojska, do dosyć dobrego wojska. Skończyłem szkółkę wojskową. Starałem się wyjazd na misje zagraniczne, ponieważ były to dobre pieniądze, a z drugiej strony zawsze pociągała mnie też adrenalina. I, może, tak powiem. Przez szereg lat y, moje picie dosyć mocno się pogłębiało. Aż doszedłem do punktu takiego, że straciłem właściwie wszystko. Najpierw straciłem, oczywiście, pracę, tą bardzo dobrą, jak dla mnie wtedy, potem straciłem rodzinę. A potem straciłem samego siebie. To znaczy, znalazłem się w punkcie takim swojego życia, że nie wiedziałem kim jestem. Nie wiedziałem, po co jestem na tym świecie, nie wiedziałem, po co żyję. Jedyne, pozbawiłem alkohol i ja sam pozbawiłem siebie wszelkich możliwych uczuć pozytywnych i doznań. Nie znałem uczucia, poczucia miłości, wdzięczności, nie umiałem dziękować, nie umiałem prosić. E, nie mogłem zrobić nic bezinteresownie. Moim punktem wyjściowym z dnia na dzień był tylko alkohol lub zdobycie środków na alkohol. Koledzy, towarzystwo, które te środki posiadało lub, lub miało alkohol. Pod sam koniec e, Człowiek, który wcześniej, czyli ja, chodził karabinem w kamizelce kulotwornej, obwieszczony granatami, który czuł się niezniszczalny, który czuł się, no można powiedzieć troszeczkę, czuł się jakby tak bawił się e, trochę w Boga, objeżdżając do Kosowa czy też do Iraku. I ten człowiek, czyli ja, który czuł się niezniszczalny, nieśmiertelny, na sam koniec stał pod Biedronką, kolegami i odwoził ludziom koszyki, żeby w tych koszykach została złotówka, czy też dwa złote, po to, żeby zrobić ściepę na jakieś tanie wino, a jak dobrze by poszło, to na jakąś flaszkę podłej i tanie gorzałem. Po kilku latach takiej totalnej, totalnej wegetacji, wyzutych ze wszelkich uczuć, tak jak już wspominałem, straciłem całkowity sens. Nie mogłem się patrzeć w lusterko. Czasami nawet, czasami nie mogłem dlatego, że mój stan fizyczny na to nie pozwalał, ponieważ się rozsypywałem. Nie mogłem się ogolić, bo całe się trzęsłem. A druga sprawa, że kiedy patrzyłem w to lustro, to czułem do siebie obrzydzenie. Po kilku już pobytach w szpitalach psychiatrycznych, kiedy stany deliryczne łączone z padaczką alkoholową mnie tam kierowały, próbowałem sam troszeczkę się tak bawić sam ze sobą, Myślałem na, to o tym, żeby odebrać sobie życie, ale nie miałem odwagi. Pociąłem się parę razy. A, przepraszam, nie pociąłem. E, uszkodziłem sobie na skórek na lewej i na prawej dłoni. Nawet za, za bardzo krwi nie było. Mocno się z tym afiszowałem przed rodziną, żeby mi współczuli. Ale tak naprawdę, no, dopiero po paru latach zrozumiałem te zachowania, ale ale jeszcze ale jeszcze to nie teraz. Ale jeszcze po, po tym wszystkim, po jakichś dwóch, trzech latach, kiedy myślałem, że już gorzej być nie może, a jednak mogło być gorzej, poczułem się po prostu totalnie pusty. Poczułem się tak pusty, że w ogóle straciłem myśli, straciłem chęć życia, straciłem chęć do wszystkiego innego, kiedy trzy czy cztery dni byłem trzeźwy, znaczy nie byłem trzeźwy, nie piłem i w miarę coś tam mi świtało do głowy, nie, nie piłem, bo nie mogłem pić, bo byłem skrajnie po prostu wykończony, a nie pojechałem na detoks. Tak sobie przypomniałem, próbowałem przypomnieć, co się działo ze mną przez ostatnie tygodnie, miesiące, to stwierdziłem, że jestem po prostu jedną wielką zakałą z Zaczęło mi być żal moich rodziców, do których niestety wróciłem po kilku latach. Zaczęło do mnie dochodzić, że straciłem rodzinę, że straciłem pracę, Czy chociaż praca wcale nie była najważniejsza, bardziej ba ważniejsza była rodzina. Mój syn wtedy z moją byłą żoną wyjechali już do Szkocji. Stwierdziłem, że już nie mam nic na tym świecie, mam tylko siebie, a ja jestem niewarty nic. Potem jak doszłem trochę do siebie, pożyczyłem wtedy pamiętam 120 zł od takiego kumpla, u którego jeszcze nie pożyczałem, bo u niego się raczej nie dało pożyczyć, bardziej może z sąsiada, który prowadził fermę kurzą. Kupiłem trzy flaszki i miałem jeszcze chyba ze trzy czy cztery opakowania tabletek na uspokojenie i przeciwpadaczkowych. Które mieszałem metorycznie z alkoholem też, ale, że tak powiem, na start wrzucałem sobie dwie czy tabletki, a potem już tylko piłem. Ale doszedłem do takiego momentu, że wrzuciłem w siebie 3,5 listka Sanaxu i dwa opakowania klonazepamu i zacząłem pić. Obudziłem się to znaczy nie obudziłem się. Przebudziłem się, miałem przebłysk, kiedy byłem w szpitalu i kiedy widziałem nad sobą białe kitle i twarz mojej mamy. Nie wiem, ile to trwało, trwało to chyba kilkanaście sekund. Wiem, że nie mogłem oddychać, ponieważ byłem zaintubowany i zacząłem z siebie wyrywać Tą rurę, która była we mnie, zacząłem wyrywać z siebie kroplówki i znowu film mi się urwał. Też nie wiem ile potem potrwało, Ale kiedy się znowu przebudziłem, ale wtedy się już przebudziłem rzeczywiście. Nie mogłem się ruszać, ponieważ byłem przywiązany do łóżka na oddziale intensywnej terapii. Kiedy. Pieleniarka zobaczyła, że otworzyłem oczy, jestem w miarę świadomy. Zaczęła się mnie coś pytać, a ja nie za bardzo rozumiałem. W każdym razie za chwilę przyszedł lekarz. Wiem, że byłem zacewnikowany, sprawdził, się tylko już w moczu stwierdził, że jest, że jest nieźle, bo nerki pracują jeszcze. I zaczął mnie pytać, czy wiem, co się stało. Ja mówię, że nie wiem, no bo faktycznie doznałem takiej tak zwanej amnezji wstecznej, czyli parę dni wstecz, nic nie pamiętałem. On powiedział, że znalazł mnie patrol policyjny nad rzeką, właściwie pies policyjny mnie znalazł, w stanie agonii, policjanci mnie ranibowali do przyjazdu karetki, no i że narobiłem sporo kłopotu i strachu jego kolegom z pogotowianą ratunkowego. Nie, nie dotarło do mnie nic z tego, co on do mnie mówił. Powiedział mi potem wprost, że jeżeli jestem już w miarę, w miarę ok, w miarę świadomy, to musi wezwać psychiatry, ponieważ tak się robi zawsze po próbie samobójczej i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko rozumiałem, co on do mnie mówi, natomiast zupełnie nic nie kodowałem. Nie wiem, czy to było na zasadzie wyparcia, czy to było jeszcze na zasadzie tego, że Działały inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajające, tylko z innej grupy, nie tymi, którymi się zatryło mi, prawie pozbawiłem życia. Jak yy... no przyszedł do mnie psychiatra, co zaczął mnie pytać, rozmawiać z mną i tak dalej, no ja mu powiedziałem, że no, co prawda nie pamiętam. Ale gdybym miał jeszcze raz taką decyzję podjąć teraz, to zrobiłbym drugi raz tak samo. On powiedział, że mój stan nie będzie raczej pozwalał na to, żeby mnie móc wypisać ze szpitala, kiedy mi wszystko przejdzie, a jeszcze do tego przyplątało się zapalenie płuc, bo ja tam leżałem nad tą rzeką chwilę i w ogóle od samego toż leżenia parę dni w szpitalu zostałem zapalenia płuc, powiedział, że trzeba mnie pewnie będzie zamknąć znowu w szpitalu psychotycznym. Okej. Okay. Możecie mnie zamknąć. Hmm. Potem wieczorem chyba bodajże przyszła, przyszła moja mama, najpierw przyniosła mi kosmetyki. Wcześniej mnie rozsewnikowali i pielęgniarka poszła ze mną, żebym mógł znaczy zawiozła mnie na wózku, żeby mógł się umyć, wykąpać. Mówiła, że oni mnie wcześniej troszeczkę obmyli, ale już ogólnie, ogólnie byłem ofajdany i tak dalej, i tak dalej. Na drugi czy na trzeci dzień była policja ponieważ też jest powiadamia, powiadamiana przy próbie samobójczej. Wiecie co? To, to wszystko w ogóle jeszcze, co się działo, do mnie nie trafiało. Ja widziałem ludzi w szpitalu, tam dalej, potem mnie przynieśli na oddział wewnętrzny. Widziałem dalej tych ludzi, którzy też gdzieś tam byli e, zatruci, czy też w ogóle bardzo chorzy, którzy umierali i tak dalej, a mnie dalej było wsioladno. wszystko jedno, zupełnie. Na nic było jeszcze płacze mojej mamy, na nic, było, a, na nic było to, że mój ojciec powiedział, że, że miałem przecież ostatnie namaszczenie jeszcze jak na sorze leżałem, bo, bo prawie dwoma nogami byłem na drugiej stronie, nic dalej do mnie nie docierało, dalej, dalej wszystko rejestrowałem, ale nic nie czułem, naprawdę, zupełnie nic nie czułem, oprócz tego, że w głowie miałem dalej tą samą myśl, że gdybym miał zrobić jeszcze raz to samo, to bym to zrobił, aczkolwiek ja tego nie pamiętałem jeszcze. Potem była druga wizyta psychiatry, kiedy już doleczono mi to zapalenie płuc i tak dalej. Ja go wtedy ukłamałem. Powiedziałem mu, że, że żałuję tego, co zrobiłem, aczkolwiek wcale nie żałowałem. I drugi raz bym tego nie zrobił. Nie wiem, czy gościu chciał w to wierzyć, czy gościu w to uwierzył, czy nie uwierzył, ale powiedział, że to w każdym razie dobrze, bo i tak, mówi, w sumie mało jest miejsca na oddziale, musiałbym mnie położyć na materacu, mówi, no to pisze mi w akta, że nie muszę być hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym. Wzięli mnie do domu gdzieś dwa dni później, jeszcze brałem antybiotyki do doustnie na... Do skończenia, żeby nie wróciło się zapalenie płuc, i dwa czy trzy, trzy dni później zapytałem się mojej mamy, gdzie jest mój sweter. Miałem taki swój ulubiony sweter, który um, często ubierałem, kiedy szedłem pić. Wydawało mi się, żebym tak fajnie szykownie wyglądał, był taki obcisły. I mama mówi do mnie, Dawid, mówi, A ten sweter rozcięło na tobie pogotowie. On leży tam w worku rzucony w piwnicy, bo nie mieli czasu z ciebie nic zdejmować, bo to byłeś ściny, ty nie oddychałeś. Wszedłem do piwnicy, popatrzyłem na ten sweter rozcięty, bo tam był sweter, pod koszulek i, i taka troszkę, taka wiatrówka i wiecie, wtedy mnie tknęło, tak się patrzę na to i przepraszam, że tak powiem, co sobie myślę, kurwa mać. Ja teraz stoję w domu moich rodziców w piwnicy, czy właściwie w kotłowni, a mogłem już być na tamtym świecie. Nie wiedziałem wtedy, nie myślałem wtedy ani o Bogu, ani o piekle, ani o czyściu, ani, ani o niczym, tylko o tym, żeby mnie po prostu, że, że mogło mnie już nie być. Czy ja mogłem w tym miejscu nie stać i to by było zakończenie moje, mojego żywota w wieku 33 lat. 34 prawie. Przepraszam znowu za wrażenie, ale nie, nie, nie umiem tego inaczej określić. Tak sobie wtedy będziemy ja pierdolę. Mówię, no przecież tak się nie da. Albo jedno, albo drugie, ale nie widziałem szansy i nie widziałem możliwości wyjścia z tego. Na szczęście brat mojej mamy, który był już wtedy trzeźwym alkoholikiem parę lat, Podpowiedział mi, żebym się udał na grupę A. Ja słyszałem wcześniej A dosyć dużo, bo paru kolegów, paru znajomych i z rodziny mi też mówili, żebym się udał. Ale dla mnie A to było jakiś szam, bo to była jakaś sekta, która się modli, która spotyka, która ściemnia, która udaje, że nie pija. Tak naprawdę pije i znałem paru kumpli, którzy przez kuratorów byli na A wysyłani i wiedziałem, jak oni postępują. Przepraszam, było to dla mnie w ogóle jakieś jedno wielkie szambo, ale jak sobie pomyślałem, się mi też powiedział, słuchaj, no ale to i tak nic nie robisz. Mówi, godzina czy dwie czasu, jak pójdziesz sobie raz czy dwa razy w tygodniu, nic, nic, nic, nic się nie zbawi. Mówi, ja spróbuję ich posłuchać, nie? No i poszedłem. Wiecie, no spotkałem w ogóle kilka twarzy, które wcześniej już znałem. Tego swojego czasu, wcześniej Pijackiego, które te twarze kiedyś też były mocno zapijaczone i tak dalej. A teraz zobaczyłem te twarze, które się uśmiechają. Było to dla mnie nie do pojęcia, bo ja, ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, co znaczy się uśmiechać. Zapomniałem. Oni się uśmiechali. Oni, oni mówili całkiem swobodnie, rozmawiali. Mówili, mówili o, o, w, wtedy... Wtedy dla mnie niezrozumiałe rzeczy, oni mówili jak oni przeżyli dzień, oni mówili o, jakim, o, o jakimś spacerze z synem, oni mówili o obiedzie wspólnym, oni mówili o wyjściu na lody, oni mówili o jakiejś wycieczce, o łowieniu ryb, o czytaniu książek i tak dalej. Dla mnie to w ogóle było tak, jakbym ja się dopiero urodził w wieku tych 30 paru lat, I tak wyszedł z brzucha mamy i ktoś mnie postawił i zaczął uczyć życia. I to była moja pierwsza siła wyższa, i chyba najważniejsza, która zaczęła ingerować w mój umysł. Nie tyle słuchałem na samym początku, co przyglądałem się tym ludziom, których znałem wcześniej. Było dla mnie nie, nie do zrozumienia, że oni potrafili się tak zmienić, a kiedyś potrafili tylko pić. Zaświtała mi myśl, że kurde, no jeżeli inni mogą, to ja. No pewnie też, no głupi nie jestem, przynajmniej nie byłem. Kiedyś że potrafiłem żyć normalnie, więc będę próbował. Potem zacząłem słuchać. Jak zacząłem słuchać, tak do... Każda osoba, która znajdowała się na mitingu, była dla mnie jak diament. Nieważne było, czy to czy miała jeden dzień trzeźwości, czy dwa, czy dziesięć lat, czy piętnaście? Dosłownie każda, bo była to dla mnie skarbnica wiedzy. Cokolwiek, cokolwiek nie powiedział, na moich początkach w AA, to wszystko, wszystko w sposób bardzo bezpośredni lub mniej tyczyło się mniej mojego życia. Ja, ja zacząłem przez pryzmat tych ludzi, ich opowieści, widzieć siebie. Wtedy dokonała się kolejna zmiana we mnie, gdzie też uważam, że to była ingerencja siły wyższej. Zacząłem siebie powoli lubić. Kiedy patrzyłem w lustro, nie widziałem człowieka, którego, którym gardziłem, tylko widziałem człowieka, przed którym otworzyła się jakaś tam szansa. Nie rozumiałem nadal, jak się to stało. Pewnego razu przyjechała siostra mojej mamy, moja chrzestna i powiedziała, że. Nie zapytała się mnie, ile już nie pijesz. Ja mówię, wiesz co, ciocia mówię, ja nie liczę teraz, ile ja nie piję. Nie wiem, mówię. Ja jeszcze nie doszedłem do siebie. Ja jestem jeszcze czasami trochę przytłumiony, czasami jeszcze mi różne głupie myśli po głowie chodzą i tak dalej. Ona mówi, ale ty nie pójdziesz pić. Ja mówię, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, co ja będę robił. Ja wiem, że ja na razie nie piję, ale nie mam pojęcia, co będzie dalej. On mówi, Dawid, wiesz, ile myśmy się wymodliły za ciebie z mamą? nie msze, książeczki i tak dalej. Pamiętam, ja sobie wtedy przypomniałem moją mamę, kiedy nieraz wracałem pijany i ona taka zasłonięta kocem po oczy leżała e, Siedziała w fotelu i, i, i coś tam czytała. Potem się okazało, że to były to była książeczka modlitwy do świętej Rity i, i coś tam jeszcze, dostałem jakiegoś takiego drugiego, trzeciego właściwie olśnienia, bo na początku zacząłem się tak bardzo kurczowo trzymać tego, że swoją trzeźwość tam a jeszcze nie była trzeźwość, że swoje nie, nie picie zawdzięczam tylko wyłącznie sobie, nie? Ale to nic. Następna kolejna sprawa. Spotkałem się z znajomą, która była psychologiem. Nie widziałem ją sporo czasu. Zamieniliśmy parę słów. Bo ja y, wcześniej tak, abym czekał na jakiś wielki boom. Na jakieś coś, coś co się wydarzy i wywróci moje życie do góry nogami. Zacznijmy by być wspaniale, fajnie i cudownie. A nic takiego nie następowało. Ja i to też powiedziałem, a ona mówi mi, Dawid, Naucz się cieszyć z małych rzeczy. Ja mówię, ale jakich? Ona mówi, no przecież ci mówię, małych. Nie, nie zrozumiałem, o co jej chodziło wtedy. Zrozumiałem po paru tygodniach. Wiecie co, zaczęło mi sprawiać ogromną przyjemność przygotowywanie sobie samemu jedzenia. Jak mi się podobało, kiedy ja sobie sam wyciągałem chleb z chlebaka, kiedy mogłem sobie wziąć nóż osmarować chleb masłem, położyć na to plaster szynki, żółtego sera i tak dalej. Jak mi zaczęło pachnieć jedzenie. Jak zaczęła mi pachnieć kawa, herbata, cytryna i tak dalej. Cofnąłem się wstecz parę miesięcy i zrozumiałem, jaka jest różnica. Różnica jest taka, że ja rano nie muszę sięgać, szukać, czy mam schowane gdzieś gorzałe, czy piwo, czy mam gdzieś resztki pieniędzy. Tylko już nie trzęsącymi się rękami robię sobie śniadanie. Było to dla mnie coś naprawdę niesamowitego. Kolejna rzecz. Poszedłem pierwszy raz od nie wiem jakiego czasu tak naprawdę do kościoła, bo wcześniej byłem parę razy w kościele przed tym, kiedy chciałem się zabić ale kiedy miałem mocne stany lękowe i prosiłem Boga, żeby je ode mnie wziął, miałem tylko roszczenia do Boga i pretensje, dlaczego ja w ogóle i tak dalej, poszedłem do kościoła, nie wiedziałem w kościele, jak się w ogóle specjalnie zachować, szedłem, siadłem gdzieś, yy... za chwilę uklęknąłem, chyba się nawet nie przeżegnałem, powiedziałem, Panie Boże, dziękuję, i przepraszam, i wyszedłem. Wiecie, jak schodziłem ze schodów kościoła, jak mi się zrobiło fajnie i lekko. To był mój pierwszy pobyt w kościele od... Znaczy, tu chyba nie chodzi o sam kościół, chociaż chyba też, ale pierwszy pobyt w kościele od wielu, wielu lat, kiedy ja nie miałem żądań, pretensji, wyrzutów, przekleństw i tak dalej, powiedziałem tylko dwa słowa, byłem chyba trzy minuty, powiedziałem dziękuję i przepraszam. Do tej pory nie jestem żarliwym yy, ani chrześcijaninem, ani katolikiem, ale codziennie, kiedy rano wstaję i codziennie, kiedy się kładę, mówię dokładnie dalej te same słowa. Dziękuję i przepraszam. Bo mam za co dziękować i mam za co też przepraszać. Nie przepraszam już za przeszłość, ale przepraszam za to, że jeżeli ewentualnie w danym dniu coś złego zrobiłem, to za to przepraszam. Kolejna wielka rzecz, siła większa ode mnie samego, to zwykli ludzie, zwykli, przepraszam, nie, ludzie, którzy nie mieli problemu z alkoholem i ludzie, którzy są pełni uczuć. Tak jak wcześniej wspominałem, najbardziej mi było żal rodziny, która, którą straciłem. Z czasem odzyskałem kontakt z synem, z moją byłą żoną mnie, chociaż... W tym momencie, powiem szczerze, jest mi to jakoś już totalnie już obojętne. Ale pojawiła się na, moje, na mojej drodze kobieta też z synem. Kamil miał wtedy 3 latka, i dopiero uczył się jeździć na rowerze. Ale on mnie niespecjalnie interesował wtedy. Interesowała mnie ta kobieta. A on był takim dodatkiem do tego wszystkiego. To... Ja, o czym ja sobie marzyłem, czyli o stworzeniu kolejnego związku. I tak sobie pomyślałem, że no, jeżeli by nam wyszło, to było fajnie, no młody będzie, to będzie. I jakoś tak będziemy czułać. Ale po kilku miesiącach, słuchajcie, zaczęło się okazywać, że ja mam serce. Ja zacząłem tęsknić za tym żdącem, tak samo jak za moją Magdaleną. Młody zaczął wypytywać o mnie. Zaczęliśmy razem jeździć gdzieś tam po parkach, na baseny, na trampoliny, na strzelnicy, z racji tego, że gdzieś tam jakaś cząstka niezapita krwi wojskowej we mnie została. I Słuchajcie, teraz w tym momencie jest tak, że kiedy, tak jak teraz, dzisiaj stoję na parkingu kawalczek za Dreznem, przed granicą polską jak mówiłem wcześniej Sylwii, jestem w trasie, już trwa nasz związek 9 lat, ja 8 przepraszam, to młody do tej pory, jak ja wyjeżdżam, robi sobie na kartce, teraz ma lat 11, robi sobie na kartce A4 taki niby mały kalendarz, Robi takie kratki, odli zapisuje, ile dni ma mnie nie być. Codziennie jeden dzień skreśla, na samym końcu jest taki duży uśmiech, taka duża buzia i Dawidio będzie, ponieważ on, nie on na mnie mówi Dawidio. Moja Magdalena zresztą też. Co pominąłem? Nie wiem, jak tam z czasem w ogóle, przepraszam, prowadzącego. Słuchajcie, kolejną. Po drodze jedną z wielkich takich spraw, gdzie na pewno ingerowała siła wyższa, to było wrócenie do tego, co wcześniej mnie rajcowało, co lubiłem, czyli czytanie książek, to, co słyszałem na mityngach. Słuchajcie, przestrzałem przebudzenia Antoniego do mailo. Niesamowita książka, wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Po tej książce zacząłem lubić przyrodę, zacząłem. Chodzić właśnie na wycieczki. Zacząłem czuć takie tchnienie, że jest coś, co jest większe ode mnie i wyższe i co mi pomaga żyć. Do momentu, kiedy byłem non-stop roszczeniowy i tylko wszystko chciałem dla siebie, nie miałem prawie nic. W momencie, kiedy się poddałem temu wszystkiemu, zaczęło na mnie to wszystko spływać. W pewnym momencie mojego życia, o czym chciałem powiedzieć, to było też na mityngu, stała się najważniejsza rzecz w tym całym wszystkim, kiedy ja zrozumiałem, że mi alkohol nie jest do niczego potrzebny. I tu też dwóch dwóch chyba alkoholików, byli na mitingu, ale to się działo przed mityngiem, rozmawiali o tym, że ktoś tam pracuje nad jakimś tam lekiem, czy tam szczepionką i tak dalej, która będzie tam podawana i będzie leczyła z alkoholizmu i tak dalej, i tak dalej. I tak byli strasznie nakręceni tym. Mnie się to tak słuchało średnio. Wyszedłem na papierosa, wróciłem, oni dalej o tym nawijali. Ja tak sobie. Siadłem, tak sobie pomyślałem no ale cholera, ale przecież, gdyby mi w tym momencie ktoś postawił nie wiem, 50-100 cystern gorzoły, czy piwa, czy wina, i tak dalej ja alkoholu nie potrzebuję, bo ja alkoholu nie chcę. Bo w moim życiu stała się cudowna rzecz. Dzięki. AA, a, dzięki innym, trzeźwym ludziom, dzięki zwróceniu się do Pana Boga, dzięki, że tak powiem, skumania się z przyrodą, dzięki czytaniu, dzięki też ludziom, którzy do tej pory chodzili pijani, to o tym jeszcze wspomnę, Dokonała się rzecz taka, że ja po prostu alkoholu nie chcę, bo ja go naprawdę nie potrzebuję. Ja potrafię normalnie rozmawiać, potrafię się śmiać, potrafię żartować, potrafię się cieszyć, potrafię normalnie płakać, będąc wzruszonym, a nie płakać, kiedy wydawało mi się, że umieram, kiedy byłem e, na kasu czy na zespole abstynencyjnym, bo bałem się śmierci. Potrafię płakać ze szczęścia, kiedy e, młody, kiedy. Przyjeżdżam, pyta się mnie, czy będę na tyle wcześnie, że będzie mnie mógł przywitać, czy dopiero obudzę go rano do szkoły. Bo do tej pory, kiedy przyjeżdżam do Polski, ja go budzę rano, kiedy on wstaje do szkoły, ubieram, pomagam mu się ubrać, przygotowuję mu śniadanie, rozdrabnia mu tego, je tak, takie ma swoje minerały, które, które dostaje, rozdrabnia mu je na łyżeczce, wypija to po śniadaniu. Potem ubieramy się razem, a razem myjemy, myjemy zęby. Ja zakładam ten jego ciężki plecak na swoje plecy i odprowadzam go do samochodu i on z moją Magdaleną do tej szkoły jadą. Słuchajcie, no dla mnie trzeźwość jest piękna. Jest to, <grych> znaczy właściwie nie wiem, ile można by o tym mówić, ale jest, jest uczuciem niesamowitym, ponieważ ja wiem, że ja żyję. I żyję z pewnością z największą pewnością dzięki Sile Wyższej. Nie, nie, chcę, nie chcę nazywać, nie chcę konkretyzować. Wolałbym, żeby każdy znalazł coś w tym swojego, ale wiem, że na pewno przewinął się przez to Pan Bóg. Na pewno niesamowitą rolę odegrała grupa AA i odgrywa oczywiście do tej pory. Niesamowitą rolę odgrywa też moje serce niesamowitą rolę odgrywa mój umysł. Świat, który mnie otacza. Ludzie, którzy mnie otaczają, od których się uczę. Ale wiecie, też dużą rolę odgrywają ludzie, którzy też do tej pory piją. Ja raz, raz przez te już dosyć długie okres czasu miałem takie niefajne trzy miesiące podczas pierwszego wyjazdu do Niemiec, kiedy Zaniedbałem chwileczkę przed wyjazdem mitingiem. miałem sporo spraw do załatwienia, jakoś tak zwlekałem, zwlekałem i nie poszedłem. I słuchajcie, to do mnie taki, no mocny głód. Wracałem taki niepewny, rozbity niestety wrócił mi, wróciło mi trochę trzęsienie się rąk. Wiedziałem, że to jest to. Nie miałem jakichś niesamowitych myśli o tym, żeby się napić i tak dalej, ale zapalały się tak jakby takie punkty w mojej głowie, które ja gasiłem rękami. Tych punktów było coraz więcej. Ja jakbym tak coraz mocniej i szybciej musiał tymi rękami ruszać, aż autobus mnie wysadził na przystanku w przerądzie. i słuchajcie, wysiadłem, wypakowałem tą walizkę i słyszę kuźwa chrapią na przystanku, nie? To było gdzieś około czwartej nad ranem. Leży dwóch fajnych gości, chrapią sobie w najlepsze, dookoła leżą chyba dwie czy trzy butelki. Wiecie co, naprawdę, wierzcie czy nie wierzcie, przeszło mi momentalnie wszystko, jak ich zobaczyłem. Bo ja tak wcześniej wyglądałem. Ja kocham, czasami kocham tych ludzi, którzy też piją. Wcale im nie życzę tego, żeby pili, ale też nie jestem od tego, żeby zbawiać cały świat i i wszystkich ciągnąć do trzeźwości. ale ja kocham tych ludzi. Drugie miejsce to był Rynek w Jaśle, gdzie szedłem i gdzie były ogródki piwne i tam na tych ogródkach też spali. Gdzieś tam było jeszcze nawymiotowane i tak dalej. Ja tam tak przeszedłem koło tego, bo, bo tam prowadziła droga do, do mojego bloku. Tak się tak popatrzyłem i jak ja się ucieszyłem, że ja nie piję. Też mi naprawdę wszystko przeszło. Myślę, że chyba powoli kończąc, chciałbym powiedzieć, że to i tak jest bardzo jakiś tam malutki, króciutki wycinek z tego, co, co gdzieś tam pewnie miałbym do przekazania, ale szczególnie dla nowicjuszy, ale też oczywiście dla wszystkich, jak ważne jest to, żeby, żeby próbować, nawet jeżeli się nie ma przekonania, jak ważne jest to, żeby wierzyć, nawet jeżeli się nie ma jeszcze tej wiary. Jak ważne jest to, żeby słuchać drugiego człowieka, nawet jeżeli się go nie lubi. Ja nie lubię w AA wszystkich. Ja nie kocham w AA wszystkich. Ale do wszystkich w AA czuję szacunek i respekt. Bo ja nie mam obowiązku kochania i lubienia wszystkich ludzi, zarówno w życiu, jak i w AA, jak i w swojej pracy, jak i w swoim bloku, ale ważne, żeby miał do nich szacunek. Jak ważne jest też zrozumienie, że alkohol jest jednym wielkim oszustem i złodziejem, że alkohol zabiera wszystko i zostawia gruzy. Jak ważne jest też to, żeby wiedzieć, że. Jeżeli się potrzebuje pomocy, to żeby tą rękę po pomoc wyciągać. Nie jest żadną oznaką słabości prosić kogoś o pomoc. Jest to oznaka mądrości. Nie jest żadną oznaką słabości przyjście na grupę a i powiedzenie, że ja mam... Ja mam na imię Dawid, jestem alkoholikiem i potrzebuję pomocy, bo nie radzę sobie z piciem, schlaniem i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, czy śpię po robach, czy mam willę, czy mam 20 tysięcy na koncie, czy 20 tysięcy długu. Jak ważne jest to, żeby trzymać kontakt z grupą A, żeby czytać literaturę A. Słuchajcie, ja do tej pory czytam Deziderata. Ja wiem, że już na większości grup Desiderata nie jest czytana, bo już to nie jest uznawane jako tekst aowski, ale jaki dla mnie jest to piękny tekst. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamięta jaki spokój może być w ciszy. Początek dezideraty. Czytam tak samo Reynarda Kiplinga, list do syna. Jak warto. Słuchać innych ludzi, a przede wszystkim, jak warto dążyć do tego, żeby wejść na dobrą drogę trzeźwości nie tylko nie picia, bo samo nie picie to jest właściwie nic. Na dobrą drogę trzeźwości i się rozwijać. Jak warto wierzyć w to, że inni są nam w stanie pomóc, jeżeli tego chcemy. Jak warto wierzyć w to, że można się zwrócić do Pana Boga. I chyba na koniec jeszcze raz, jak warto wierzyć w to, że można sobie samemu też pomóc. Że każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim momencie, w jakim momencie życia się znalazł, jest w stanie przestać pić, o ile będzie robił wszystko, według tego, jak mówi to czy AA, czy terapia, czy czy psycholodzy, czy psychiatrzy może nie wszyscy, bo niektórzy psychiatrzy mają trochę wypatrzone poglądy na temat alkoholizmu, ale to nie, jest, to nie jest temat słuchajcie, zakończę tym, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem problemami czasami takimi, jakie miałem wcześniej zanim zacząłem pić, ale te problemy na trzeźwo to są pikuś na trzeźwo można fajnie wszystko rozwiązać a nawet jeżeli się nie da to da się problem zminimalizować. Problemy były, będą, zawsze, ale z problemami da się żyć. Natomiast z alkoholem żyć się nie da. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę Wam wszystkim przede wszystkim trzeźwości, pogody ducha. Życzę Wam zadowolenia, życzę Wam przyjaźni, serdeczności. Życzę wam po prostu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.